FOTON, czyli podcast do magii fotografii. Odcinek trzeci. My u nas na dzielnicach. To pokaz Tomasza Spicyna. Fotograf przekonywał nas, czemu Lublin to nie miasto inspiracji, a miasto na luzie. Dobrze, kilka słów wstępu. Proszę Państwa, projekt, który mi się Państwu fotograficzny, tak naprawdę jest projektem radiowym, ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Radia Lublin Wpadło w 2012 roku na taki pomysł, żeby przygotować sześć takich dźwiękowych historii nagrywanych w dzielnicach Lublina. To zrobiliśmy w 2013 roku, później się okazało, że pomysł wypalił, dlatego powstał kolejny, żeby zrobić takie reportaże, takie nagrania, takie historie dźwiękowe we wszystkich 27 dzielnicach Lublina. Natomiast to jest projekt radiowy, a towarzyszyły, towarzyszyły temu projektowi także zdjęcia. To no, taka trochę y, nadgładka y, rzecz, ale po trzech latach rzeczywiście okazało się, że y, no, mamy trochę tych fotografii w 27 dzielnicach. Rzeczywiście powstało coś, co nie odważę się nazwać tego portretem miasta, ale być może taką próbą opisania fotograficznego Lublina. Y, nie tylko w Śródmieściu, nie tylko na Karkowskim przedmieściu, gdzie najczęściej się z aparatami pojawiamy i fotografujemy, ale w, administracyjnie w, w całym Lublinie. Od dzielnicy szerokie, od Głuska, od Abramowic, przez Hajdów, w Zadębie i wreszcie, żeby zakończyć w tych dzielnicach, które pewnie lepiej znamy, Kalinowszczyzna, Czuby, Czechów. Wszystkie dzielnice opisaliśmy. I teraz pan Jerzy Różniński zapytał mnie, jak ja ten Lublin po trzech latach fotografowania widzę. Jest takie hasło, Lublin miastem inspiracji. Wszyscy znamy, bo to jest marketingowe hasło. Ja stwierdziłem, że po tych trzech latach fotografowania w różnych miejscach w Lublinie mam swoje hasło. Jest Lublin miasto na luzie, proszę Państwa. A dlaczego? No to spróbujmy się przekonać. No bardzo trudno odgadnąć, w jakiej dzielnicy zostało to, to, to zdjęcie wykonane. bardzo trudno jest to, pewnie jedna z, jest to pewnie jedno z blokowisk, tak państwo możecie pewnie w, w, na pierwszy rzut oka w, na to wpaść. Dzielnica Wrotków, tak rzeczywiście, blokowisko i blokersi tak zwany. Typowy obrazek, godzina 11 drugi, trochę senny, śpiący, wszyscy poszli do pracy. Ci, którzy nie poszli, zostali, wyszli na łałeczkę przed dom, na papierosa. Czy możemy... Nie jesteśmy w stanie... Patrząc na, na, na fotografię, stwierdzić, w jakiej to było dzielnicy, prawda? Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to są mieszkańcy akurat Wrodkowa. Ale wędrując po Lublinie, możemy natknąć się na taki obrazek. To też są blokersi. troszeczkę inna dzielnica Abramowice. I to, to, ta fotografia już nam pokazuje, że Lublin się trochę zmienia, też, jeżeli się odejdzie od centrum, od tych dzielnic które są sypialniami Lublina, odejdzie się w, w, w, kilka kilometrów dalej. No to tak wygląda, żeby mogli jeszcze ewentualnie porównać te dwie fotografie. No to też są blokersi, prawda? To jest dzielnica, która kiedyś była bardzo mocno uprzemysłowiona. To jest Kośminek, czyli ta część pomiędzy ulicą Kunickiego a drogą Męczenników Majdanka. Dziś tak wygląda. Godzina dziewiąta rano. Pani z puszką, po, pani z puszką perły mocne, jeśli nie, nie, nie zareklamuję, ale bądźmy precyzyjni, idzie do swojego syna, który śpi w domu i potrzebuje wsparcia, Mocno. potrzebuje pomocy. To jest, to, jest taka, to jest taka fotografia, oczywiście m, pokazująca życie zwykłe, codzienne życie w, w dzielnicach, m, gdzie rzadko bywamy jako dziennikarze jako artyści. Tu kolejna osoba z bardzo charakterystycznym opisem klatka czwarta. Możemy to, tą fotografię wykonać właściwie na Czechowie, na Kalinowszczyźnie, na Czubach. Ta akurat jest fotografia wykonana na Czubach. Pan, który, który jest na, tej, na tym zdjęciu, kiedy zobaczył, że ja fotografuję, zobaczył przez okno na parterze, mieszkał, wyskoczył, wyskoczył, z, wyskoczył z domu, i poprosił mnie, żebym mu piwo kupił. Nie wiem dlaczego. To taka historia, rzeczywiście. Ja oczywiście odmówiłem, ale sobie pogawożyliśmy troszeczkę. A ja się zgodził na to, żeby go sfotografować jako takiego mieszkańca, rdzennego mieszkańca dzielnicy Czuby. Miasto na luzie, Proszę Państwa, bo, bo bardzo yy, wiele osób yy, rzeczywiście jest takich tutaj w tej Lublinie. Nic się nie dzieje. Tutaj w tle, może tego nie, tutaj z tej lewej strony widać kostkę od mikrofonu. w trakcie nagrania fotografia zrobiona. No i reporter próbował zapytać. Proszę pana, no proszę opowiedzieć coś, coś sobie, coś co pan robi, czym się pan zajmuje, jak się pan w tej dzielnicy żyje. To jest akurat? Hmm, fajnie. No i co? co jak Państwo widzicie, jaką uzyskaliśmy odpowiedź? No? Dokładnie taką jako się tutaj udało uchwycić. To mieszkańcy, czy można rzeczywiście fotografując mieszkańców Lublina stwierdzić, że pochodzą z konkretnej dzielnicy? No jest to szalenie trudne, wręcz niemożliwe. No nie wydaje mi się, żeby było to wykonalne, żebyśmy sporządzili 27 portretów mieszkańców i żeby było, wiadomo, że a to jest mieszkaniec czumów, to jest mieszkaniec na przykład Konstantynowa. No ale czasami można próbować, przynajmniej tak jak na tych dwóch pierwszych fotografiach, że chociaż oddalamy się od, od lokowisk. Czego się... O, no właśnie. Tu tak, proszę państwa, przyczaiłem, ponieważ bardzo mi się podobają... Bardzo podoba mi się street art w Lublinie. Ten taki street art nie, niekoniecznie legalny, właśnie ten nielegalny. W kadrze mamy mieszkańca jakiejś dzielnicy. Trudno mi jest powiedzieć, czy ten pan... Fotografia wykonana w, Zębo... w, Zę... w dzielnicy Zęborzyce, natomiast ja nie wiem, czy to jest mieszkaniec akurat Zambożyc. Natomiast kilka miesięcy później... ...sfotografowałem w dzielnicy Wrotków. A to też jest co? Nie wiem. Być może, ale jest kolejna osoba, która też sobie idzie bez koszulki, więc to się idealnie wkomponuje w to hasło Lublin na luzie, że rzeczywiście po prostu, no, to można trafić na takie przypadki, że komuś po prostu jest za gorąco, z, z akurat koszulka ściągnięta w tle Lublin, w tle no, to, nowo... to jest akurat w tym momencie chyba zdjęcie już historyczne, bo tutaj jest ten tor kartingowy gdzieś. Znaczy ten taki tor przy Zębożyckiej, nie wiem czy już tam w, w, w tej chwili deweloperzy wkroczyli i zniszczyli to chyba tak, mi się wydaje. Nie, nie uda się uniknąć, proszę Państwa, też fotografowania Lublina bez grafiti. To jest taki przerywnik krótki. Akurat to jest chyba dzielnica, jeśli nie pamięć nie myli tatary. I teraz takie pytanie, proszę Państwa, która z dzielnic Lublina jest taka najbardziej grafiti? W sensie, że jest najwięcej tych, tych, tych, tych prac? Rury. Zdecydowanie rury, proszę mi wierzyć, najwięcej tam spotkałem tego typu twórczości, ale nie, nie, nie unikniemy tego. To jest felin. taki akurat przykład tego, że w Lublinie jest, jest to graffiti, Nie uciekniemy fotografując miasta od tego grafiti. Są też wleby, jest ten cały street art i on się. I on się... Czasami w humorystyczny sposób można, można to pokazać, że. że, że że nasze miasto jest w taki sposób przyozdobione. Napisy. Też nie uciekniemy od tego, to akurat jest jakieś wyznanie miłosne, skoro mamy walentynki, więc to, to wybrałem tą fotografię. Kocham Cię, ja Ewelino, Ewel, w sensie że Ewelina. Dzielnica Kośminek, czyli to ta, też ta część pomiędzy Kunickiego, a... Ja Pan go też pozawał, tak? Ten... Y... <śmiech> nie wiem, no być może tutaj akurat... No. Z różnymi reakcjami się, się spotykałem fotografując w dzielice, od, od, od pokryzienia przez psa, przez różnego rodzaju przygody z kibicami, pseudokibicami. No, na to się trzeba nastawić. To jest taki wątek właśnie twórczości miejskiej. Akurat przejście podziemne na, pod ulicą Zana, o której wspominałem, że to jest taka ulica, gdzie rzeczywiście grafity no, graffiti istnieje. Z tym, że jeżeli udamy się, w, te, te przejścia podziemne są o tyle, o tyle szybko się zmieniają, że jeżeli udamy się w 4 czy 5 razy w roku do tych przejść podziemnych, to one są, wyglądają zupełnie inaczej. To się bardzo szybko zmienia. No i ostatnia rzecz to są murale. Tych murali rzeczywiście w Lublinie jest sporo. One powstają, e, powstają w różnych częściach, w różnych dzielnicach Lublina. Tam jest akurat mural Dzielnica Śródmieście, fragment ulicy Lubartowskiej, ale to w takim ujęciu nowojorskim. Tak, to jest fotografia, która bardzo mi pomogła fotografować generalnie, ponieważ to jest dzielnica Węglin, Węglin Północny prawdopodobnie. Kiedy ja, ja kompletnie nie miałem weny do fotografowania, bo co tutaj fotografować, kiedy tak troszeczkę pada deszcz, a, a, a poruszamy się w dzielnicy domków jednorodzinnych, gdzie na, na, na, na każdej furtce jest jakiś grozi pies, że zaraz wyskoczy i pogryzie, więc fotografowanie nie jest komfortowe, nie ma się pomysłu i nagle trafiłem na to. No, po prostu budująca rzecz, że ktoś też nie miał w no. Widocznie taka dzielnica. Jest, Ludzi jest luzie. <laughs> no, to luzie. To też taki szczegół, proszę Państwa, detal wręcz. To jest, to jest dzielnica Wieniawa, ale Jaracłowicka, jeśli mnie Pani ci myli. No, też jest, ale nie chce Uchwyciłem taki moment, znaczy taki, taki, taki napis, bo to, to też jest mój konik, ja lubię takie, takie miejsca sobie odnajdywać w Lublinie. No i akurat wszedł ktoś, kto może rzeczywiście tej pani się coś nie chce. Tak pani, też ma, macie państwo takie odczucie, że to, jeśli nic nie chce? Ale Wenę ma. <grym> <grym> <grym> Tylko, że jej <nic> się nie chce. <grym> to... Miasto na luzie, tak mi się wydaje. Kolejny wątek to jest... Hmm, Walantynki mamy, tak? To jest kolejny wątek, też, też nie da się Luglino opisać fotograficznie, nie zwracając uwagi na tego typu rzeczy. Akurat dzielnica Rury, wspomniana dzielnica graficiarzy. Żałuję, że fotografia nie byłaby wykonana w zimie, bo wtedy byśmy, byśmy mieli tam, tak jakby, tego trawnika, by troszkę nie było białego, no ale... Chyba wrasta w atak. To z kolei miejsce nieistniejące tak zwane, czyli Kośminek, To mówię, czy Konstantynów. Konstantynów, proszę Państwa, zajezdnia. Ale ja opowiem, bo nie będę przebywał. Ja, Max, mówisz może. No tak, to cenzura w W tym momencie, ale próbujemy wygrać. Ktoś zgłosił, rozumiesz, pretensje do wizerunku widocznych. Być może. Dzielnica Konstantynów w tym momencie mamy tam wielki plac budowy, ale jeszcze w ubiegłym roku funkcjonowały to były budynki zajezdni trolejbusowej. One zostały przeniesione teraz na Felin. Natomiast tam też się tak zwany fotoday, czyli w, w, pozwolono wejść fotografikom na teren ten zajezdni, fotografować, ale ja tam byłem wcześniej, ja tam byłem rok wcześniej. To znaczy chciałem sfotografować to miejsce w takim w momencie, w którym tam jeszcze ludzie pracują, naprawiają te trolejbusy, kiedy tam jest normalne życie, jakiego to odjeżdżają. I niestety wspominam źle taką sesję, ponieważ wtedy dostajecie Państwo opiekuna. taki pan inżynier tam, który będzie chodził po zakładzie z państwem i będzie państwa prowadzał, będzie się fotografować. To jest szalenie niekomfortowa sytuacja. Ja się kilka razy urwałem, zgubiłem tego Pana tam gdzieś poszedł z kimś rozmowy gdzieś tam. Próbowałem zajrzeć do tych miejsc, do których on by mnie sam nie wpuścił, mnie nie zaprowadził. I, i też powstała taka, taka seria tych fotografii, gdzie, gdzie rzeczywiście jeszcze są te silniki, i ci wszyscy ludzie są uwolnieni tym smarem, pracują. Tych miejsc nie, nazywam takie fotografie miejsca nieistniejące gdzie nie znikają już te. te bardzo często takie takie miejsca, chociażby to jest no, przykład, Wieniawska, prawda? Plac taki, który... mieliśmy takie domeczki też wyburzone łącznie z tą... że z będą lepiej widać? Czekamy wciąż na to, żeby się dobrać do zdjęć. A gdzie jest przejście podziemne na ulicy Zana? To ja się nie przypomnę Proszę pana, jest. To jest... Przejście podziemne jest pod ziemią, dlatego go nie widać. To jest dlatego... Być może pan nie zauważył. Ale to jest mniej więcej, jeżeli pan, jeżeli pan minie Hale Globus i idzie pan w kierunku Zębożyckiej, to, to, to w tym miejscu jest jakby... No Zobaczy pan, są takie metalowe barierki wzdłuż jezdni. I pod, I pod tymi... Są schody, zaraz za przystankiem autobusowym. Jest. No Jana Pawła też jest tak jest kilka przejść podziemnych na Tatarach. Jest kilka na. No, nie przygotowałem się z przejść podziemnych, ale jeżeli Państwo następnym razem chcieli tę serię fotografii, to nie ma problemu. Z tym, co tutaj to, to wspominaliśmy o walentynkach, w związku z czym, jakby rzeczą, która pojawia się. Przeważnie w takich miejscach jak ten zakład pracy jest kalendarz. I to nieważne z którego roku musi być kalendarz. Tak, dokładnie. O, dziękujemy bardzo za przywrócenie wizji. Zresztą znaczy, mówiłem bardzo długo. To, no, więc to jest takie już miejsce nieistniejące historyczne, wręcz, wręcz fotografia a to jest z kolei felin. Pan, który pracuje w, na parkingu, jest stróżem na parkingu, zaprosił mnie do siebie, żebyśmy sobie po prostu wypili kawę. Skorzystałem z tego zaproszenia i pan miał też kalendarz, z tym, że akurat z, nie wiem, dlaczego ta pani y, zajmuje się butlą gazową i po prostu nie jestem w stanie tego pojąć. To jest dla mnie element. Ale no tak wygląda taka stróżówka na Felinie. Kolejna rzecz, na którą być może nie zwracamy uwagi, ale ona wrasta ta nagość, w krajobraz Lublina. Garomajerka. Ja nie chciałem tutaj z tej fotografii tak przycinać, można byłoby to zrobić, ale chyba przestaje to przeszkadzać. Odnoszę takie wrażenie. Wrosło to trochę i się zabliźniło. Dzielnica Wrodków, ta akurat część bardziej uprzemysłowiona z elektrociepłownią. Wreszcie ulica Zamojska, to jest fotografia witryny na ulicy Zamojskiej. Przecimy szybciej, żeby państwa nie nudzić. Niestety to wrasta w Lublin. Teraz kilka zdjęć, dosłownie Max, jeśli, jeśli musimy kończyć, to, to nas poganiaj. Kilka zdjęć pokazujących, jak pracowaliśmy w tych dzielnicach jest akurat Józef Kofal, który nagrywał te wspomniane przeze mnie wcześniej audycje. Dzielnica hajdów w Zadębie. Tak wyglądała praca. To są mieszkańcy, w, chyba też dzielnicy hajdów w Zadębie, jeśli nie pamięć nie myli. Nie wszyscy się zgadzali na to, żeby, żeby fotografować, żeby jakieś, spróbować podejść troszeczkę bliżej z aparatem. Ale tak wyglądają ci ludzie na co dzień. Tak wygląda nasza, wyglądała nasza praca. Tak, różne fazy wzrostu brody masz tam. Tak, no projekt trwał 3 lata, no to tak, ja też w tym czasie miałem różne fazy brody, na pewno. I to jest akurat jedno z ostatnich pięter wieżowca na felinie, z słynnego Manhattanu. Też nagrywaliśmy w różnych, na różnych w, w wysokościach. To z kolei po nich, chyba też jedna z północno wschodniej części Lulina, nie pamiętam czy to Hajdów Zadę, czy, czy jakaś inna dzielnica, może po nich woda. Bardzo często jest też tak, że ludzie mi się nie zgadzają na fotografię, rozmawiają. Nie, nie, proszę nie, nie fotografować akurat z tą panią rozmawiałem kilkanaście minut. Nas sprzedawała w jednym ze sklepów, wyszła na papierosa, rozmawialiśmy długo o różnych rzeczach. I w pewnym momencie po takiej rozmowie, no to w takim razie chciałem zrobić Pani portret, no i nie, jest odmowa. Bardzo często się z takimi sytuacjami spotykamy, oczywiście wszyscy, e, ale też myślę, że to też jest pretekst do tego, żeby zrobić zdjęcie. Czasami może nawet lepsze, niż gdyby to Pani zapozowała, ale jest takie trochę bardzo dynamiczne przez to. Ale jak to jest, że ludzie są analogi, jak mówią, a jak się ich pokaże, co nie analogi, bo twarz ich jakby identyfikuje? To jest bardzo różnie, to znaczy.. Tak zrobić no, no, tak, no, tak jak wcześniej wiesz, no, fotografowałem, właściwie spacerowałem z aparatem wokół bloku i wyszedł pan, który y, chciał, żebym mu kupił piwo i ja odmówiłem, on powiedział w takim razie, co pan robi, no ja robię zdjęcie, to proszę mi zrobić zdjęcia no, i chętnie zapozował ten pan przykład. Nie ma piwa. się, no, no. Natomiast akurat ta pani nie, no ma. Max nie wiem dlaczego. To. To jest czasami też tak, że, że jeżeli do mnie podejdzie ktoś dzisiaj i powie, że chciałbym mi zrobić zdjęcie, to ja się zgodzę, a na przykład za dwa miesiące będę w wiem, fatalnej formie, powiem, panie, spod, daj, mi, daj mi pan paszport. To jest kolejny przykład na to, że czasami ludzie odmawiają, a ja mimo wszystko jednak pracuję, ponieważ ta pani się nie zgadzała na zdjęcie, yy, szalenie mi się spodobała ta atmosfera tego, tego, tego butiku. Ja tak namawiałem, ale naprawdę, no, Zrobię, to jest fotografia dokumentalna, proszę się zgodzić. No i ta pani powiedziała, że nie. To W takim razie osiągnęliśmy kompromis. Panem pomoc proszę sobie zasłonić twarz. No, no i ona sobie zasłoniła i na taką fotografię się zgodziła. Myślę, że chyba jest ona ciekawsza niż gdyby... Czyli stawiasz tezę, stawiasz tezę że człowiek z zasłoniętą twarzą jest ciekawszy niż co jest. Ci panowie no w, dzielnicy, w dzielnicy 10, to jest akurat Konickiego, Przeszedłem, przeszedłem obok tego miejsca i wróciłem po 100 metrów, wróciłem i powiedziałem, no nie mogę przepuścić takiej okazji, no ten internet po prostu mi siedział w głowie, I ci panowie bez dostępu do internetu. A siedzą. oni mają bezprzewodowy, to tak. To też była wielka wojna z nimi, bo oni oczywiście, jeżeli chodzi o rozmowę, czyli o nagranie, to nie ma żadnego problemu, natomiast jeżeli chodzi o fotografowanie, to nie, absolutnie nie, no to w takim razie panowie zasłaniają twarze i powstaje w ten sposób tych Zdjęcie. że one są chyba też naturalne, niż gdyby oni się wpatrzyli w obiektyw bezpośrednio. Miejsca nieistniejące, tak zwane Lublin. To jest Lublin, to jest dzielnica, nawet nie Głusk, to jest dzielnica Abramowice. Co ciekawe, to nie, to nie było zdjęcie wykonane w 2000 roku, było zdjęcie wykonane w 2014 prawdopodobnie w niedzielę. Kiedy ja, ja, kiedy ja wróciłem w to samo miejsce w środę, proszę Państwa, to był już asfalt. I tutaj, gdzie stoi ten kogut, był położony asfalt. Po prostu położono drogę. W ciągu dni. stodoła jest? Tak, no. znaczy, może pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy to... tym No, ten kogut biedny nie ma po prostu teraz gdzie... Fascynować, bo pomiędzy tą stodołą a to tutaj, tu w tym miejscu, jest teraz asfaltowa droga. Byłem w szoku, bo, no, bo to jak można tak szybko drogi budować w Lublinie? No, Ale zdjęcie jest niewątpliwie historyczne. Ostatnia polna droga w Lublinie. Tak umiera. No, z kolei jest słowinek. Moment, w którym rozpoczynano budowę obwodnicy. Tutaj mamy na górze Scansę. Fragment tutaj chyba jest cerkwi jeszcze tutaj gdzieś przebijający się. To też taka fotografia z kolekcji miejsc nieistniejących już w Lublinie, bo tutaj mamy w tym momencie beton, bo ileś tam tysięcy ton. A tak to wyglądało, gdy y, fotografowaliśmy okres w 2013 Lublin. To też rzecz, teraz szalenie wrosła, w, szalenie wrosła w Lublin. Max, jeśli nam się czas kończy, to o to mów. To, to, to, to, to, mamy szalenie wrosły te Ciplandy. w tych kankę naszego miasta. No, po prostu jest to straszne, te wszystkie wyprzedaże, nowe nie. dostawy. Fotografując Lublin, to, to także że nie, nie, nie uciekniemy przynajmniej na jednym zdjęciu, nie, nie można tego nie pokazać, że to istnieje w wymiarze. No. Ja się czym się różni odzież z Anglii, Szkocji <śmiennie> i <śmiennie> Tak. Jak się barista zna się na kawie, tak? A na odzieży to... Szmacista. Kebab, no też proszę państwa, jak tu na, na, na skórze. Na, to, to samo w Lublinie, więc na, o, po prostu jesteśmy kebab habiby, tak, za, za, za, za tym. Ale z drugiej strony też obok kebabu istnieje design. To też taka ciekawa historia, ponieważ fotografowałem to miejsce, no to taka banalna fotografia. Proszę państwo tam kościółek się odbił w żywie. Ale fotografowałem to dosyć długo, bo chciałem, żeby w kadru weszła jakaś osoba, tam, żeby było taki ruch na ulicy. I wyszedł w pewnym momencie właściciel tego salonu do mnie na, na ulicę. I ja, tego, ja tego rodzaju pytań strasznie nie lubię, wręcz krew mnie nie zalewa. Kiedy stoję przez pięć minut za baratem przy oku, wychodzi facet i pyta, co pan robi? <grym> Dostaje po prostu szewski pas, rosół gotuje. Czasami bywa mniej. co może robić facet, który trzyma przez 5 minut na no, palce Ale on oczywiście był bardzo taki trochę też przestraszony w moim bezpośrednim zachowaniem, właściciel tego, tego designu, tak. I... ale co, co pan fotografuje, proszę pana, mój sklep? i ja mówię, nie, nie fotografuję pana sklepu, tylko po prostu... W pana witrynie pana, pana sklepu się bardzo ładnie odbija kościół. I on tak wtedy zajrzał, no rzeczywiście. No wie pan co, mam ten sklep pół roku, i na to jeszcze uwagi nie zwróciłem. Więc mam taką przynajmniej satysfakcję, że panu, który sobie przyczepił taki duży, ładny napis, design na ścianie kamienicy, zwróciłem uwagę, że istnieje też jeszcze inna rzeczywistość. Pewnie był przerażony, że od konserwacji... Nie, ale on tam, ja sobie po on tam sobie został i to oglądał. To wszystkie te widryny sobie obejrzę, jak mu się tam odbija, ten kościół. <głos> Radosna twórczość mieszkańców miasta też jest, proszę państwa, to jest dosyć w yy, takiej dużej odległości zdjęcie zrobione, nawet z jakimś nawet może. Natomiast z daleka to wyglądało tak, jakby tam jakieś dziecko tańczyło na sznurku, i ono zaraz wypadnie, groza wręcz. A pomysłowość jest chyba studentów taka widzę nieograniczona. Ogródek w dzielnicy Koświnek. Do tej pory nie wiem o co chodziło twórcy tego, ale to jest, proszę Państwa, tuż za siatką w ogródku. Taka instalacja artystyczna, artystyczna, ogrodnicza. Ktoś sobie coś takiego po prostu postawił przed domem? Przed jest no? to w pewnym sensie też ciekawe. Nie zna pana Henryka. Przyznaję szczerze, to jest dzielnica mm, Węglin, ale musiał być wiernym fanem motoru lublin. Mm -hmm. że to znalazło się w takim miejscu Takie taki krótkie historii. No i wreszcie wracamy do punktu wyjścia, czyli do tego miasta na luzie. Ten pies czeka, aż jego właściciel mm, załaduje furmankę ziemniaków. W dzielnicy Abramowice. Dzielnica Rury. Dla podkreślenia, że jest to zdjęcie wykonane w Lublinie. Napis Lublin. Godzina jedenasta. Luz. Tak, można zadzwonić do razu. Godzina 12. to jedna z dzielnic, to bodajże Bronowice. Dobrze, no i wróciliśmy do naszych y, blokersów. Proszę państwa, no... Czy powstał z jakiś taki cykl dokumentalny? Jeżeli fotografowałem w 27 dzielnicach Lublina, powstało 27 na galerii, czy możemy mówić, że powstał jakiś, nie wiem, y, Dogłębny portret miasta, czy, czy, czy z całą pewnością nie. No, proszę mi baczyć, że Z tą pewnością nie. Nie wiem, czy, czy w ogóle można byłoby pokusić się o stworzenie czegoś takiego jak, jak taki portret Lublina. W jaki sposób to zrobić? Jak fotografować? Jak i przyjąć, przyjąć jakiś, jakiś pomysł, jakiś nie wiem, schemat, czy szablon, czy to jest w ogóle wykonalne. No ale. Proszę państwa, spróbowaliśmy przynajmniej i też w tej formie dźwiękowej zachęcam, gdyby ktoś ze swojej dzielnicy się posłuchać, to na stronie internetowej bez problemu, wpisując hasło my u nas na dzielnicach odnajdzie te wszystkie nagrania, odnajdzie też zdjęcia, jest ich więcej, ponad 700 z całego Lublina. Nie tylko śmieszne, więc jeżeli ktoś będzie chciałby się przekonać, jak wygląda Lublin, tak trochę od... Kiedy odchodzimy od centrum, jak wygląda w Włusku, w to zapraszam do internetu. Dziękuję bardzo. Ja mam, już takie Przez, Jasne, ty, ja mam jeszcze pytanie. E, czy bym byś wolał, żeby Ciebie nazwać lubelskim luzakiem, czy lubelskim surrealistą? Wiesz, co? Dlaczego wybór daje? Znaczy, Ja rozumiem, że, ten, że to miasto na luzie jest, jest takim hasłem dwuznacznym, bardzo to jest dla mnie. Tak? Nie jest. Nie, nie, nie, tajemnicza pudełka, proszę Państwa, i mam też prezent, który nie ma logicznego powodu, dla którego go dostajesz. Rozumiem, no czy mam odpakować, tak? Możesz pojawska otworzyć domu. A. No nie nie, ale no tutaj wiesz, no to po prostu. To to może jest. bliżej to Państwo. Będziemy to palić, do... czy co to jest? A, to... Nie, nie. To jest. O. To jest prawdopodobnie ten rycerz z Ej armii chińskiej. Tak, chiński chiński właśnie. To jest prezent od nas dla ciebie w ramach podziękowania za pokaz. No, no. no bardzo dziękuję. <laughs> Dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że jeszcze będzie czas na pytania zarówno do Tomka, jak i do Pani Aleksandry, Aleksandry podczas otwierania wystaw, które uczynimy o godzinie 12. Tomku, bardzo dziękujemy Dziękuję. za zaangażowanie czas i energii i czekamy na dalej na więcej. Świat rozmówcy zabrał nas Łukasz Kucharski. Więcej nagrań na www.podcaston.eu